Dzień dobry. I się zaciąłem na sam start, ale nieważne. Ja jestem Sebastian. Słuchacie mojego nowego projektu podcastowego pod tytułem Androcast. Eee, znaczy jeszcze zanim będą pełnowartościowe odcinki, w dzisiejszym chciałbym mniej więcej powiedzieć o co on, co jest 5 Mianowicie chodzi o to, że mam zamiar... Stworzyć podcast o Androidzie, znaczy w sensie o aplikacjach, może ewentualnie w przyszłości kiedyś, jakby coś się udało, o urządzeniach związanych z systemem na telefony, smartfony, teraz już tablety również, czyli o Androidzie, o systemie od Google. O co by ogólnie chodziło w tym wszystkim? Chodziłoby o to, że każdy odcinek byłby krótką formą... Taką składającą się z góra 10 minut. To już byłby max. I w każdym odcinku prezentowałbym po prostu kolejne aplikacje działające na Androidzie. Czyli jednym słowem wyszukiwałbym najciekawsze, najlepsze moim zdaniem aplikacje. Przedstawiałbym wam je w postaci podcastu. I na tej zasadzie by to wszystko polegało. W przyszłości nie wiem, czy to by się udało, nie wiem, czy będę miał dostęp do jakichś urządzeń, ale jeżeli tak by wyszło, że na przykład mógłbym przetestować jakiś smartfon bądź jakiś tablet z Androidem, bardzo chętnie to zrobię wtedy dla Was. I na tej zasadzie by polegało to wszystko. Chciałbym tutaj... No i a jeszcze bym mówił newsy. Newsy ze świata androidowego, czyli takie krótkie zwięzłe informacje, że na przykład pojawi się nowy model ze smartfonem, że wychodzi nowy tablet, że jest jakaś aktualizacja, że jakaś firma wchodzi na rynek Androidów, że wyszło coś tam, że Google wymyśliło coś tam nowego jeszcze. Na takiej zasadzie działałby AndroCast. Myślę, że mogłoby to kogoś zaciekawić, bo wiem, że rynek Androida się rozwija, się tworzy. No i może, kto wie, może kogoś to zainteresuje. Czyli tak powoli by wyglądał Androcast. Taki jest plan, taki jest pomysł. I w takim razie ja już skończę to krótkie takie przywitanie i wprowadzenie do Androcasta. Pierwsze odcinki w przyszłym tygodniu. Pierwszych odcinków można spodziewać się w przyszłym tygodniu, jakie aplikacje wezmę, nie będę zdradzał, jakie aplikacje wezmę na sam początek do testowania i prezentacji, ale myślę, że, że będzie coś ciekawego dla każdego. Czyli co, do usłyszenia w Androkaście, ja bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia, na razie, trzymajcie się.